Dzisiejszy świat ma takie okrutne tempo. Cały czas więcej projektów, więcej pracy. Czasem muszę odpocząć od tego natłoku informacji i nabrać energii. Skąd brać energię? Poradnik Krzysztofa Gonciarza Stań wcześniej niż wskazuje na to zdrowy rozsądek Pobudka o 4.30 Idź zobaczyć wschód słońca Zobacz co prawie wszyscy przesypiają a potem mówią O, ale fajne zdjęcie jak to zrobiłeś Mój budzik to mój najdroższy obiektyw Takiego akurat krajobrazu nigdy w życiu nie widziałem Zatrzymaj się. Poczuj powietrze, które Cię otacza. Powąchaj te chwile. Nie myśl o niczym, tylko o tym, że jesteś tutaj, teraz i nic innego nie ma znaczenia. Jeśli nie masz pięciu minut na przerwę dla samego siebie, to znaczy, że potrzebujesz dużo więcej niż pięciu minut. Zjedz sobie coś dobrego. Ja nie mieszkam w Polsce i mnie wzrusza smak pasztetu i serka. Tęsknię za lokalnymi smakami, które kiedyś miałem na co dzień. A że przyjechałem do Piątnicy, to jem z Piątnicy. Islandzki. To wyjaśnia sweter! Przyjechałem na Podlasie z Konradem, bo razem byliśmy na Islandii. Chcemy tu poszukać dobrej energii. Energia to natura. Niem, niem, niem. Popatrz, gdzie i jak odbijają się promienie słońca. Pooglądaj rośliny. Porozglądaj się za ptakami. Każdy ptak daje ci 5 punktów do staminy. Zachwyć się stadem żurawi. Poczuj piękne miejsca, za którym tęsknisz nawet, jak jeszcze w nim jesteś. Ja tęsknię za Polską, będąc w Polsce. Polska jest dla mnie jak najlepszy przyjaciel, z którym nie możesz się nagadać, bo wiesz, że jutro już się nie zobaczycie. Ale fajne pole kukurydzy. Zmęcz się fizycznie. Im bardziej się zmęczysz, tym więcej energii zdobędziesz. To bez sensu, ale to prawda. Oddychaj. Zostałem tutaj w tę piękną naturę zaproszony przez Piątnicę do Piętnicy. Bieganie zmieniło moje życie. Dzięki niemu zrozumiałem, że jak jesteś wykończony i nic ci się nie chce, to najlepiej przebiec naście kilometrów. Przebiegłem Łosiostradą. pracownik piątnicy Spoko sytuacja, bo pokazujemy wam produkt, który jest naprawdę w porządku i nawet na keto chodzi na sucho. Mikrozachwyt. To moje ulubione nowe słowo, które sam wymyśliłem. Czerpanie energii z detali. Wszędzie jest dookoła coś fajnego. Kolor, kształt, sękacz. Prawdziwie piątnickie danie. Skrys, piątnicy i sękacz. Sami to wymyśliliśmy. Nie dziękujcie. Tego nauczyło mnie vlogowanie. Mieć oczy cały czas otwarte i szukać tych małych powodów do radości wszędzie dookoła mnie. Vlogowanie jest jak grzybobranie. A ja za dziecka zawsze lubiłem zbierać grzyby. O to w tym chodzi. Twój następny podgrzybek może być za każdym kolejnym krzaczkiem. Jak w życiu. No nic jadalnego nie mamy. Życie jest jak gra, w której poukrywane są znajdźki. Znajdźki z energią. I to jest moja energia. Zbieranie mikrozachwytów z otoczenia, pokazywanie ich światu. Zobaczenie uśmiechniętych buzi, które oglądają te moje rzeczy i cieszą się na mój widok. Lubię was, wiecie, i bawi mnie to, że wstydzę się przy was tak samo jak wy przy mnie. Chyba się dobrze rozumiemy pod tym względem. O tym myślę, kiedy jestem zmęczony. Puszczę sobie ten filmik następnym razem, jak będzie mi brakować energii. To chyba całkiem niezły przepis na dobry dzień. Uśmiechnij się, Krzysztof.